Zostaliśmy przywitani przez orkiestrę misyjną z Wisły, która będzie nam dzisiaj usługiwać pieśnią wspaniałym, pięknym preludium Chcę chwalić Boga dziś. A ja chciałam wszystkich serdecznie przywitać, wszystkich tych, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą ewangelizację. Temat tej ewangelizacji brzmi Jezus Boży Baranek chce być Twoją pomocą. Nawiązując do tych słów można powiedzieć, że każde spotkanie ewangelizacyjne jest takim spotkaniem z tym, którego apostoł Jan określił jako Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Tu się nasuwa nam skojarzenie od razu z epizodem z Księgi Wyjścia, tak jak krew baranka paschalnego, uchroniła Izraelitów przed konsekwencjami przyjścia anioła śmierci. Tak krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z grzechu i ratuje przed śmiercią. Będziemy się modlić. Panie Jezu, Dziękuję Ci za Twoją ofiarę na krzyżu, za Twoje poświęcenie i cierpienie, za nasze Dziękuję Ci za to, że jesteś posłuszny woli swojego Ojca. I proszę Cię, Panie, abyś nauczył nas, abyśmy my również, podobnie jak Ty, byli posłuszni i pokorni wobec wszystkich doświadczeń, trudności wpisanych w Boży plan dla każdego z nas. Proszę Cię o to, abyś był obecny na dzisiejszym spotkaniu ewangelizacyjnym, abyś nas, Panie, prowadził, aby Twoje słowo było zwiastowane i aby otwierało nasze serca, Panie, aby nas chroniło i zmieniało nasze życie. Prosimy Cię o to. Amen. Tak jak powiedziałam, w czasie ewangelizacji będziemy y, mogli y, posłuchać kilku pieśni w wykonaniu orkiestry misyjnej pod kierunkiem Lidzi Niemczyk. Pierwszą pieśń jednak zaśpiewamy wspólnie. Ona y, znajduje się w śpiewniku pod numerem 784 pod tytułem Gdybym Cię nie miał, pieśń, 784, Gdybym Cię nie miał, a następnie... Y, Posłuchamy y, trzech utworów, y, Jezu, mój Jezu, czeską, pieśń oraz Jozue zdobył miasto, Jericho w wykonaniu y, orkiestry. Thank <laughs> you. zapowiem, że świadectwem wiary podzieli się z nami członek zespołu orkiestry misyjnej brat Jan z Olecek z Kubalonki. Lepiej było nie przedstawiać, bo jak się pomylę albo coś nie powie, nie tak, to byście nie wiedzieli skąd jestem, a tak już będzie wszystko wiadomo. E, cieszę się bardzo, że możemy tu być znowu razem z Wami, żeby słuchać, chociaż powiem, że Wolałbym być po Waszej stronie. Bardzo lubię słuchać, jak ktoś mówi, bo jak tu stanę, zawsze zapomnę, co mam powiedzieć. Także <gryw> dzisiaj muszę tylko mówić o tym, co o sobie i to, co przeżyłem. I tak prawdopodobnie najprościej. Wiemy dobrze, że wiara rodzi się ze słuchania. I coś na ten temat chciałem dzisiaj powiedzieć, co przeżyłem. Większość z nas na pewno pamiętamy lata 60-70, kiedy to przez cieszyński powiat, właściwie w dieceznie cieszyńsko, przejawiał się taki duch takiej odnowy. Byliśmy bardzo zaawansowani w tym, zainteresowani naszą wiarą. Pamiętam dobrze w ewangelizację, taką jak ta, no to już nie było miejsca, gdzie usiąść, a raczej już ludzie stali pod wieżą. A w niedzielę, jak wychodzili z kościoła, to dzwony przestały dzwonić, a ludzie wciąż wychodzili. No takie było żywienie, dlatego też mnie było radością w tym okresie tak jakoś przeżywać te chwile i postanowiłem bardzo mi się podobała orkiestra, w ten czas jak grają. mi orkiestra w ogóle się podoba bardzo i tak myślę, można byłoby spróbować. I poszedłem do tej orkiestry i tak mogłem powiedzieć, że z konieczności graliśmy, musiałem być, bo graliśmy na różnych nabożeństwach, na ewangelizacjach, godzinach biblijnych i wsłuchiwałem się Słowo Boże. Tak mnie przekonało w ten czas, że postanowiłem grać chwałę na chwałę Bogu. No, było różnie. Wiemy, że szatan też nie śpi, chce tam zawadnąć naszym życiem. Było raz lepiej, raz gorzej. Tak mogę to przyrównać do naszej na naszej roli, chociaż już może nie do roli, ale do ogródków przydomowych, bo już teraz mało kto ma rolę, że jeżeli tak zostawimy ją troszkę odłogiem, nie pielęgnujemy, także bardzo szybko chwasty nam się zakorzenią. No i przez tych 40 lat y, różnie było, nie mogę powiedzieć, że w samych superlatywach, ale tak z pomocą Bożą i w tym, że chodziłem tu i tam, to mogłem zawsze się tak jakoś reperować, naprawiać, poprawiać, wzbogacać w tym słowem. Był, mógłbym tutaj wiele przykładów powiedzieć, no ale nie chcę tu przedłużać, ale powiem chociaż jeden, co zmieniło się w ten czas w moim życiu. Tu już zostałem przedstawiony, także mogę już powiedzieć, że chodziłem na nabożeństwa do Istebnej, no a ksiądz tam przeważnie miał takie dosyć długie kazania i przedtem to zawsze mnie tak nudziły te kazania, myślę, już bym mógł skończyć z tym kazaniem i zawsze szukałem coś negatywnego. To tam, co, a to się mi nie podobało, a to źle powiedział i tak dalej. Później się zmieniło, że zawsze mi te kazania były za krótkie. Coś nowego zawsze powiedział. I w ten czas jak musiałem chodzić do kościoła, bo tak wypadało, bo rodzice chodzili, to w tym razie mi się chciało chodzić do kościoła i, i słuchać to tak jakoś pragnąłem. No ale to było wiele innych przykładów. No ale orkiestra, jak wiadomo Wam chyba już w większości, obchodziła 50 50-lecie naszej działalności. Ja miałem akurat takie 40-lecie grania w tej orkiestrze i tak myślę, już chyba trzeba sobie to zostawić, żeby im tam nie psuć. Troszkę miałem tak się podreperować, chciałem na zdrowiu, a myślałem, no może wrócę, może nie wrócę, zobaczę jeszcze jak będzie. Ale powiem Wam szczerze, brakowało mi tej orkiestry, brakowało może nie samej orkiestry, jak tego kolektywu, tej radości, że mogę być z nimi. I tak sobie wspomniałem, że, takie słowo kiedyś słyszałem, że człowiek jest podobnym czasem do ogniska. Jeżeli to ognisko jest razem, to się razem ten płomień ładnie rozpala. Jeżeli zostanie gdzieś tam węglik na boczku, szybko ostygnie i bałem się, że zostanę tym węglikiem. Cieszę się, że mogłem z powrotem wrócić do tej orkiestry, grać Bogu na chwałę i to, że jestem z wami. Przepraszam, jeżeli było złego, bo był za długo. Dziękuję. No my też się cieszymy, że będziemy mogli jeszcze wysłuchać kilka pieśni wykonaniu całego zespołu. Ja zapowiem tytuły następnych. Nie żałuję oraz Służyć drugim. Trzecią pieśń zaśpiewamy wszyscy razem. Zatytułowana jest Stary krzyż i znajduje się w śpiewniku pod numerem 163. Stary krzyż 160 numer 163. Trzecia pieśń Thank you. Thank mm -hmm. you. Bye. Ja mogę tylko powiedzieć, że słowa tej pięknej pieśni korespondują niejako z treścią dzisiejszego zwiastowania, a zwiastującym Słowo Boże na dzisiejszej ewangelizacji jest ksiądz Henryk Max, z Bielska-Białej, któremu bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie, cieszę się, że znowu mogę tutaj być wśród was, długo mnie tu nie było i teraz przez trzy dni tu będę. Myślę, że jakoś wytrzymacie ze mną, co? W sensie dwa tygodnie temu jeszcze tutaj byłem, to była zupełnie inna sceneria, była zima, ja miałem ze sobą narty i cztery godziny jeździłem tutaj na Soszowie, na nartach, a teraz patrzę tutaj już u was, piękna wiosna, wszystko zaczyna się zielenić. Dziękuję serdecznie za to, że dzisiaj mogę razem z orkiestrą misyjną tutaj zwiastować Boże Słowo. I tutaj słyszeliśmy przed chwilą świadectwo brata Janka. On powiedział, że Pan Bóg przemówił do niego poprzez swoje słowo, bo wiara rodzi się ze słuchania. Także rzeczywiście jest. Wiecie, wczoraj przyszedł do mnie taki 23-letni chłopak, który 8 lat był ministrantem. On zakochał się w takiej dziewczynie od nas z białej chodzą ze sobą, ale rodzice nie byli z tego bardzo zadowoleni. Właściwie mama nie była zadowolona, bo e, co to za jakiś tam człowiek e, z kodą się wziął. <grych> I e, troszeczkę wojowali z tym młodym chłopakiem, ale on chodził na nabożeństwa regularnie i słuchał Bożego Słowa. I powiedział do mnie, proszę księdza, we mnie toczy się taki bój. Ja chciałbym przyjąć Pana Jezusa. Ja Yy, zrozumiałem jedno, kiedy tutaj chodziłem, że Pan Jezus za mnie umarł. Uczynił to z miłości do mnie. Tam na drzewie krzyża. I On oczekuje tego, abym ja też Jego umiłował, żebym oddał Jemu swoje życie i ja chciałem to uczynić. Ja mówię, Rafale, to czas na to, żebyś wygrał tą bitwę dzisiaj. I wygrał. Modliliśmy się razem i on yy, z takimi łzami oczach wyznawał Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i dzisiaj jest bardzo radosnym człowiekiem. Widziałem właśnie ten błysk w Jego oczach, kiedy żegnaliśmy się, kiedy wychodził z naszego domu, jak bardzo się cieszył z tego, że tak rzeczywiście otworzył całe swoje serce dla Pana Jezusa, oddał Mu całe swoje życie. Chciałbym dzisiaj, drodzy, na tydzień przed Wielkim Piątkiem, przed pamiątką śmierci pana Jezusa, przeczytać razem z wami słowa z Ewangelii Świętego Łukasza z 23 rozdziału. Chcemy spojrzeć na wiersze od 39 do 46. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie ty jesteś Chrystusem?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 a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego i powiedziawszy to, skonał. Panie Jezu, brakuje nam słów. Kiedy próbujemy wyobrazić sobie to, co uczyniłeś dla nas, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo musiałeś cierpieć, jak poniewierali Tobą, jak przybili Twoje ręce i nogi gwoździami do krzyża i Ty to wszystko uczyniłeś dla nas z powodu naszych grzechów i win. Panie błogosławimy Cię za to i prosimy Cię, mów do nas poprzez swoje cierpienie, poprzez to, co stało się na, Golgoty, na Golgocie. Niech Twój Duch Święty Kieruje te słowa do naszych serc. Niech przemienia nas. Niech prowadzi do Ciebie, Panie. Amen. Trzy krzyże, drodzy, stanęły na Golgocie. Na górze, która nazwana była wzgórzem trupiej czaszki. Ale kiedyś tak Góra, to wzgórze, inaczej się nazywało. Czy jak? Moria. To wzgórze nazywało się wzgórze Moria. Nie wiem, czy pamiętacie, z czym się kojarzy wam ta nazwa. Z ofiarą, którą miał złożyć Abraham ze swojego syna. Pamiętacie? Kiedy on już miał ręce w ręce nóż. I kiedy chciał zadać decydujący cios, żeby złożyć w ofierze swego syna Izaka, to nagle usłyszał głos nie czyń tego. I potem zobaczył baranka zaplątanego w krzakach. Abraham rzeczywiście w posłuszeństwie Bożej woli był gotowy złożyć swojego jedynaka w ofierze Panu Bogu. Ale Pan Bóg nie chciał tego. On mógł złożyć tego baranka. Ale potem, kilkaset lat później, na tym samym wzgórzu Bóg, Bóg złożył swego Syna, w ofierze Jezusa Chrystusa, za każdego z nas, za Ciebie i za mnie. I tam właśnie już Wtedy na Górze Moria była przepowiednia tego, co miało się stać, co miał się wydarzyć potem. Spójrzmy na Golgotę. Popatrzcie, a gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, czytamy, ukrzyżowali go tam. Co mieści się w tych krótkich słowach? Z młotem i gwoździami Przystępują żołnierze do dzieła, chwytają jego ręce, by je przebić. Te ręce, które trzymały ponącego Piotra, które uzdrawiały niejednego człowieka, kiedy te ręce dotknęły człowieka spaliżowanego, to ten człowiek mógł normalnie chodzić. Kiedy te ręce dotknęły człowieka, który był chory na trąd, ten trąd zniknął. Kiedy te ręce dotknęły oczy, oczu yy, człowieka ślepego, to ten człowiek odzyskał wzrok. Te ręce błogosławiły dzieciom. Ale cóż to obchodziło tych żołnierzy wykonujących tak straszny wyrok? Wyobraźcie sobie, rozlegają się ciężkie, głuche uderzenia młota. Na krzyż z nim krzyczą ludzie. Teraz wciskają nogi na drzewo. Te nogi dobrego pasterza, który z niestrudzoną wiernością chodził za zgubionymi, zbłąkanymi. Nogi księcia pokoju który z miejsca na miejsce nosił ze sobą zbawienie i życie. Nogi wielkiego arcykapłana, który wieczorem chodził na ciebie żeby by za nas się modlić. A cóż obchodzi ich dobry pasterz, książę pokoju, czy arcykapłan. Znowu rozlega się uderzenie za uderzeniem. I oto dokonało się okrutne, dzieło ukrzyżowania. Jezus zawieszony na drzewie krzyża. Przybity do belek. Czy naprawdę? Czy dzieło ukrzyżowania zostało zakończone? Gdyby tylko żołnierze ukrzyżowali Jezusa, czy nie miał racji Paweł Gerhard, który w swojej pieśni w takiej poezji mówi w imieniu każdego z nas, Jan to? Imię grzechów roje zadały ci te znoje, nie zliczysz mnóstwa ich. Jest ich jak w piasku w morzu, i one tobie mnożą nawały mąk i bólów twych. A taka już inna młodzieżowa pieś powiada, to nie gwoździe cię przybiły, panie lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, Ty widziałeś mnie. To jest wstrząsające odkrycie, które widzimy na Golgocie. Wszyscy, każdy z nas, jak tu jesteśmy, jesteśmy współwinni śmierci naszego Pana. Każdy z nas. Uświadamiamy to sobie. Czy widzimy to? Wszyscy współukrzyżowaliśmy Jezusa. Każdy ulubiony grzech, któremu uległeś, każde złe słowo, które wypowiedziałeś w złości i nieszczerości, każda zła myśl, której dałeś miejsce, była nowym uderzeniem młota na Golgocie. I wtedy, gdy w sposób lekceważący podchodziłeś do swojego grzechu, czy ty pocieszałeś się, mówiąc, no wszyscy jesteśmy grzesznikami. Przecież nikt nie jest aż taki święty. Ostateczny dzień rozpiesznie się ta pociecha jak plewa przed wiatrem. No bo może sam oceniałeś swoje grzechy i stwierdziłeś, że w gruncie rzeczy jesteś przecież dobrym, prawym, szlachetnym człowiekiem. Pracowitym. Daj sobie powiedzieć, na Naszali naszego Boga, na której złe słowo znaczy tyle, co zabójstwo, a nienawiść tyle, co morderstwo, a nieczysta myśl tyle, co suzłobóstwo, jest zapisany także Twój wyrok. Może tam jest napisane, jesteś zważony i znaleziony lekkim przed Panem. Jak to jest z Tobą, ze mną? Wiecie, do no, takich najbardziej rozpaczliwych przypadków praktyki lekarskiej należą te, w których sam chory nie chce nic o swojej chorobie wiedzieć. A nawet w nią nie wierzy. Albo ignoruje. Źle się czuje, ale on machnie ręką. Nie jest nic takiego. Wiecie, ja kiedyś słuchałem takiego reportażu Ministerstwa Spraw, znaczy Ministerstwa Zdrowia, gdzie właśnie Pani Minister stwierdziła, że właśnie wysłano 750 tysięcy zaproszeń na badania onkologiczne do różnych ludzi. Chyba po 40 czy po 50, nie, nie, nie pamiętam tego, ale co ciekawe, tylko jedna trzecia na te badania przyszła. 250 tysięcy, pół miliona zignorowało zupełnie to zaproszenie. Oni się tym nie przejmowali. Uważali, że to jest im niepotrzebne, że, on, że są zdrowi. ile takich rozpaczliwych przypadków i naokoło nas. I w sensie duchowym, kiedy patrzymy na to. Ludzie chodzą przez życie bezmyślnie, obojętnie. Jak gdyby byli bez grzechu, jakby z nimi nie było kłopotów, jak gdyby nie musieli się poważnie zastanowić nad duszą, nad wiecznością, jak gdyby ostatecznie wszystko mogło, miało się dobrze skończyć. Ich życiu. Ale nic dobrze się nie skończy, jeśli nie przyjdziesz z tym do Jezusa. Czy nie wiesz, że grzech jest zgubą ludzi? Jest także Twoją zgubą. Czy nie wiesz, drogi bracie, i siostro, że grzech cię niszczy i doprowadzi do śmierci, do wiecznego potępienia? Tak mówi Biblia. Tak mówi nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Spójrz na Golgotę. Popatrz na ten krzyż. Tak ciężko waży twój i mój grzech, że za niego tak wielkie męki musiał wycierpieć Jezus, nasz Pan. I gdzie podziała się nasza sprawiedliwość? Nie ma jej. Gdzie nasza pewność siebie? Nie ma jej. Nasz reformator Maciej Luther powiedział, my wszyscy, bez wyjątku wszyscy, kto by to nie był, jesteśmy grzesznikami. Ja jestem grzesznikiem, każdy z nas. Nikt nie może powiedzieć, ja jestem sprawiedliwy, albo jestem bez grzechu. Ze wstrząsającą powagą pokazuje nam krzyż Jezusa dzisiaj naszą winę, naszą zgubę. A teraz gdzie jest światło w tej ciemności. Widok z tej niedoli. Wiecie, jedno wyróżnia krzyż Zbawiciela od tych dwóch innych krzyży. Wiecie, co to było? Piłat napisał nad tym krzyżem taką tabliczkę z napisem Inry. Jezus Nazareński, król żydowski. On chcąc wyszycić Żydów, zachpić z nich, Musiał uczcić Zbawiciela. On chciał wydrwić, a musiał wyznać prawdę. Jako sędzia wydał fałszywy wyrok, ale jako pisarz napisał prawdę. Jezus Nazareński, król żydowski. Imię Jezus, drodzy, oznacza ratunek. Imię Jezus oznacza zbawienie. Zbawiciel Zaprawdę nie można było wymyślić Lepszego napisu Ten, który tam cierpi Walczy, umiera Jest twoim ratunkiem Chce być twoim ratunkiem Twoim zbawieniem Twoją pomocą Progizajasz w 53 rozdziale Powiada On zraniony był za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. My wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotnął karą za winy nas wszystkich. Każdy z nas musi zobaczyć w sobie tę winę. My nie możemy siebie oszukiwać. Jeżeli coś w naszym samochodzie się dzieje i się psuje, psują się hamulce na przykład i widzisz, że po prostu samochód nie chce ci hamować, kiedy próbujesz naciskać pedał hamulca, to co robisz? Od razu, jeżeli udaje ci się wyhamować i nie uderzysz do kogoś, to od razu pierwsze co robisz, to jest taki normalny odruch, jedziesz do warsztatu samochodowego i wymieniasz te hamulce albo naprawiasz te hamulce. W tym warsztacie. To samo musi być naszym życiem. My musimy widzieć, że to życie nie jest w porządku przed Bogiem. Musimy pozwolić Panu na to, aby On naprawił nasze życie. Aby nam pomógł. Dlaczego Święty Syn Boży przelewa swoją krew? Słowo Boże mówi, że sam człowiek nie przyszedł, aby mu służono Lecz aby służył i aby dał swoje życie na okup za wielu. Czy serce twoje nie staje się gorące i szerokie? Czy nie musi wstrząśnięty ugiąć się dzisiaj przed ukrzyżowanym? Jakaż to miłość. Wielka i bez miary, jak powiada poeta, która do krwawej wiodła cię ofiary. To uczyniłem dla ciebie a Ty co czynisz dla mnie? Taki napis był pod obrazem ukrzyżowanego, który to miał decydujący wpływ na życie młodego hrabiego Cincendorfa. On w galerii zobaczył piękny, bardzo głęboki w treści obraz ukrzyżowanego Chrystusa. Patrzył na ten obraz i pod spodem widział ten napis. To uczyniłem dla Ciebie, a Ty co czynisz dla mnie? I pewnego dnia uklęknął i oddał swoje życie Jezusowi. Rozpoczął nowe życie. błogosławione życie. Zupełnie inne od tego, które prowadził do tej pory. Także do Ciebie Pan kieruje dzisiaj te słowa. To uczyniłem dla Ciebie. Tak. Dla Ciebie te straszne godziny cierpienia dla Ciebie znosiłem szyderstwa, obelgi, plucie opuszczenie przez Boga. Dla Ciebie konałem w tak okropnych mękach. Naprawdę o niczym nie zapomniał, by wybawić Cię z grzechu, śmierci i sądu. Tam na krzyżu wszystko się wykonało. Twój grzech jest odpokutowany, Twoja wina zgładzona. Otwarta jest dla Ciebie droga do ojcowskiego serca, do domu ojcowskiego. Ale Pan oczekuje jednego, że zobaczysz swój grzech i przyjdziesz do Niego. Spójrzmy na drugi krzyż. Po prawej stronie Jezusa Chrystusa. Zastanów się, jakie wnioski możesz wyciągnąć patrząc na ten krzyż, który stanął po prawej stronie? Co on nam mówi? Według staryj tradycji ten złoczeńca nazywał się Diomas. Diomas. Jego krzyż nie nosi żadnego napisu, ale kto ma duchową wyobraźnię, ten przeczyta nad nim takie jedno słowo. Wiecie jakie? Uratowany! Uratowany! Bo ten człowiek został naprawdę uratowany. W ostatnich godzinach swojego życia on został uratowany. Jest rzeczą znamienną, że zarówno Mateusz, jak i Marek, kiedy relacjonują te wydarzenia śmierci Pana Jezusa, piszą, że obaj z złoczynicy bluźnili przeciwko Jezusowi. A więc także i na porządku bluźnił i ten po prawicy. I on dołączył się najpierw do obelg tłumu. ale gdy widział, że Pan znosił to wszystko w pokorze, z takim niesamowitym dostojeństwem, kiedy słyszał Jego modlitwę, ojciec odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ten człowiek się zreflektował. On zrozumiał, że tam nie umiera zwykły człowiek, bo tam umiera Boży Syn, Mesjasz który miał przyjść na ten świat. Gdy widział, że Jezus umilł jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, gdy usłyszał, że ukrzyżowany na złość na wszelkość odpowiadał modlitwą za swoich nieprzyjaciół, wtedy, drodzy, obudziło się w ten złoczeńce sumienie. On zobaczył swój grzech zrozumiał, że on słusznie cierpi za to, co uczynił. I słusznie umiera. Przeląk się swego straconego życia. Jak wyrast wyrastający zarodek szuka słońca. Tak kiełkująca tęsknota jego serca szukała tego, przeciwko któremu przedtem bluźnił. Budzi się w nim gorące pragnienie uratowania i wybawienia. I teraz dzieje się to, Cudowny w tym momencie, gdy Jezus jak najbardziej jest zgardzony. Gdy nawet uczniowie tracą wiarę i nadzieję. Rozwija się wiara w Jego sercu. I tak jak tak rozpościera swoje skrzydła i On, jedyny w świecie, widzi za postacią sługi, króla chwały, Mesjasza, Zbawiciela. My sprawiedliwie cierpimy, stwierdza, i upomina go, człowieku, czy ty się Boga nie boisz? Co ty mówisz? My sprawiedliwie cierpimy. A on przecież nic złego nie uczynił. A tak cierpi. I do tego wyznania dołącza się prośba. Panie, wspomnij na mnie. Gdy przyjdziesz do swego królestwa. Drodzy, jakaś to niesamowita przemiana nastąpiła w tym człowieku. Od lekomyślności i bluźnierstwa, do głębi pokuty. Od głębi pokuty na wyżyny wiary. Jeśli chcesz być uratowany, musi i u Ciebie dojść do takiego duchowego przełomu, drogi bracie, droga siostro. I ty tak samo jak ten człowiek musisz oddać się w ręce Pana. Wyjdź ze swej lekomyślności, powierzchowności, z formalizmu. Każde życie bez Jezusa, choćby to było życie w dostojeństwie, godności, w bogactwie, w zaszczytach, jest zgubionym życiem. To możesz uważać, że jesteś człowiekiem wierzącym, bo jesteś zapisanym, czy zapisaną w kartotekach parafialnych. Chodzisz na nabożeństwa. Ale czy naprawdę należysz do Jezusa? Czy naprawdę jesteś Jego własnością? Czy żyjesz według Jego woli? Według Jego słowa na co dzień? Oto jest pytanie, które stawia przed Tobą dzisiaj Pan, przez Ducha Świętego. Dlatego pokutuj. Ugnij się przed Panem, póki nie jest za późno. Bez pokuty nie ma łaski. Bez upamiętania na Ziemi nie ma wejścia w progi wieczności. To musimy zrozumieć. Bóg chce Ci pomóc. Bóg chce wziąć Twoje problemy, Twoje troski, Twój grzech, ale Ty musisz też tego chcieć przede wszystkim. Ty musisz ten grzech zobaczyć. Musisz powiedzieć, Panie Boże, ja już nie chcę tak żyć. Ja wiem, że ja żyłem z dala od Ciebie. Wbrew Twojej woli, wbrew Twojemu słowu. Panie, ja żałuję tego. To jest pokuta. Mikołaj Kopernik który jest pochowany w kościele w Toruniu, znany polski astronom, na grobie kazał napisać takie słowa. Na swoim grobie napisał takie słowa. Nie pragnę łaski, którą otrzymał Paweł, ani litości, którą przebaczyłeś Piotrowi, ale jedynie o tę łaskę proszę, abyś, prze, aby, którą przebaczyłeś zbójcy na krzyżu. Jeszcze raz to przeczytam. Nie pragnę łaski, którą otrzymał Paweł, ani litości, którą przebaczyłeś Piotrowi, ale jedynie o tę łaskę proszę, którą przebaczyłeś zbójcy na krzyżu. Czy ty także całym sercem szukasz tej łaski, tak Kopernik? Czy prosisz o nią w w chwilach modlitwy? Popatrz, jak szybko upływa twoje życie. Może tak jak Życie tego zbójcy. Może i Twoje godziny są już policzone. Może już niewiele ich zostało. Dlatego pośpiesz. Ratuj swoją duszę, póki nie jest za późno. Póki trwa dla Ciebie czas łaski. I dzień zbawienia. Niech i Twoją modlitwą będą słowa Panie, wspomnij na mnie. I dzisiaj możesz tak zawołać. W tym kościele Panie, wspomnij na mnie. Panie, pomóż mi także, jak pomogłeś temu zbójcy. Przebacz mi moją winę, moje grzechy. Wspomnij na mnie złam łańcuch mojego grzechu, wyzwól mnie z nienawiści, nałogu, zazdrości, bagna tego świata. Pomnij na mnie i przyjmij mnie do raju, tak jak tego zbójcy na krzyżu. Takie boganie nie jest daremne. Pan słyszy, tych, którzy mają skruszone serca, których serce jest łamane. Pan podnosi utrapionych na duchu. Powiedział psalmista. Czy zauważyliście te słowa, które Pan jest w do tego człowieka po prawicy? Dziś będziesz ze mną w raju. Zaprawdę, zaprawdę. Powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ty ze mną. Oto, drodzy, co potrafi łaska. Zbawiciel i zbójca do tej pory szli oddzielnie przez życie i... Była niesamowita przepaść pomiędzy nimi, tak jak niebo i piekło. A teraz idą razem do chwały. Ty ze mną. Jakieś to słowo błogosławionej pociechy. Zaprawdę teraz możemy wierzyć, że nie musimy zginąć. Bóg chce być twoją pomocą. Drogi, brecie, siostro. Nie ma tak wielkiego ciężaru, od którego nie moglibyśmy zostać uwolnieni. Nie ma tak wielkiej winy, która nie mogłaby być tobie przebaczona. Do Boga wszystko jest możliwe. Gdzie jednak Jezus ratuje, tam ratuje na wieki. Dziś będzie ze mną w raju. Raj to dźwięk zmienionych błogich czasów, w których jeszcze nie, nic nie wiedziano o grzechu, niedoli, o śmierci, o cierpieniu człowieka. Kiedy ludzie byli tam tacy szczęśliwi. Później, kiedy ludzie zostali wygnani z raju, z powodu grzechu, nikt nie mówił o nim w żadnym piśmie. Żadnym z proroków nie mówił o raju. Raj został utr utracony. W całej Biblii nie ma już nigdzie o nim mowy. Jak gdyby każdy bał się nawet wspominać o tej wielkiej stracie. Tu jednak, w najstraszliwszym miejscu świata, w tej najciemniejszej godzinie na Golgocie, zabłysnął słowo raj. Adam stracił raj. Ale to, co Adam stracił, Chrystus odzyskał. Dziś będziesz ze mną w raju. Czyli ty nie chciałbyś mieć udziału w szczęściu zbawionych, drogi braci i siostro. Czy nie chciałbyś już teraz być pewny tego, że będziesz w raju? Zapytasz, czy możemy mieć taką pewność? Możemy. I w Biblii bardzo wyraźnie jest o tym mowa i o tym zaświadcza nam sam Bóg. Jest powiedziane tutaj w tym słowie, Jan pisze, a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest synu Jego. Kto ma syna, ten ma żywot wieczny. Także dzisiaj, dzisiaj, jeżeli naprawdę otworzysz swoje serce dla Jezusa i że On będzie w Tobie mieszkał, jako Twój Pan, jako Twój Zbawiciel, to możesz być pewny tego, że masz żywot wieczny. Gdyby się coś stało, gdybyś uległ wypadkowi, to możesz być pewny, że idziesz do raju. Tak mówi Biblia. I Marcin Luther też bardzo mocno podkreśla, podkreślał te słowa, bo pewien jego przyjaciel powiedział, Marcinie, my nie możemy być tego tak tacy pewni. Wówi, Jak to, nie czytasz Biblii? Przecież tu jest wyraźnie napisane. Kto ma syna, ten marzy w odwieczny. A jeżeli to, ktoś temu zaprzecza, to wypluwa wiarę. Marcin Luther był pewny tego. My też... Możemy być pewni, jeżeli oddane swoje życie Panu Jezusowi, jeżeli oddaliśmy je, to możemy być pewni, że my mamy żywot wieczny. Czy nie chciałbyś po krótkim życiu ziemskim z Jego kłopotami, łzami wejść do chwały? Jeśli tak, to wybierz dzisiaj drogę pokuty, drogę wiary, w którą poszedł ten zbójca. Gdy w pokusie będziesz szukał łaski, możesz z pewnością nią, nią wierzyć. Twój grzech będzie odpuszczony, twoja wina zgładzona. Największy moment twojego życia przyszedł. Chrystus chce ciebie przyjąć jako swoje dziecko. I wreszcie trzeci krzyż. Złoczyńca po lewicy. Wiecie, co moglibyśmy nad tym krzyżem napisać, gdybyśmy opisywali te trzy krzyże? My nie wiemy, jak on się nazywał, ten człowiek, ale nad tym krzyżem moglibyśmy napisać słowa stracone na wieki, zgubiony na wieki. Spójrzmy teraz na ostatni krzyż. Także zbójca po lewicy wypowiedział prośbę, jeśli ty jesteś Chrystusem, to ratuj samego siebie i ratuj nas. Dlaczego Jezus Nie ma dla Niego odpowiedzi Dlaczego nie ma dla Niego pociechy Pomocy Bo ta prośba nie pochodzi Ze skruszonego serca Jest Z buntu To ma drwina On nie uważa Pana za godnego przem przemowy on nie ugina się w świadomości swej winy. Nie wie nic o Królestwie Jezusa. Ma tylko jedną myśl. Pomóc sobie w swojej sytuacji, w której się znalazł. Prośby i modlitwy objawiają, co w nas jest. Może często prosisz w Twoim życiu, pomóż mi Panie. Urozdrój mnie. Ty widzisz, że jestem chory. Ty widzisz, że cierpię. Proszę, uzrównie. mnie. I bardzo często prosimy Boga w różnych sytuacjach naszego życia. I wołamy, pomóż mi. Ale w czym Pan ma Tobie pomóc? Czy tylko w Twym krzyżu, który Cię ugniata? W tej ziemskiej trosce, która Cię dręczy? Czy tylko to jest dla Ciebie ważne? To, co tu jest widoczne na tej ziemi, to co materialne? Czy nic nie znaczy dla Ciebie olbrzymia suma Twojego grzechu? Czy nie zastanawiasz się nad tym, że bez Jezusa jesteś stracony i nie boisz się sądu? Dlaczego On ma nam pomóc? Po to, byś nieskrępowanie mógł trwać w Twym starym życiu i służyć Twemu własnemu ciału i swojej woli? Powiedziałem Ci, drodzy, Drogi bracia, się nie czy w tym wypadku Niego pomoc. On chce ci pomóc do tego, byś mógł rozpocząć inne, nowe życie. Do tego, byś mógł być zbawiony, uratowany na wieki. Ten złoczyńca po lewicy przeżył to samo, co ten po prawicy. On też słyszał siedem słów Pana Jezusa na krzyżu. Słyszał modlitwę Pana Jezusa. Widział poranioną głowę, ręce, spływającą z krzyża krew. Widział pełną miłości, postawy Pana Jezusa i pokory. I więcej miał dobry przykład swojego przyjaciela, który umierał, który go upominał. A jednak pozostał tak, jaki był. Zimny, obojętny, nieskory do pokuty, zatwardziały. Tak blisko było zbawienie, drodzy. A jednak musiał zginąć. To jest ta najsmutniejsza historia, najbardziej tragiczna spośród tych historii, jaka wydarzyła się na Golgocie. Pan Jezus chce mu pomóc. Także jemu. Ale on nie skorzystał z tego. Pan Jezus chce pomóc Tobie także. Dzisiaj. Chcę wysłuchać Twojej modlitwy. I on jest tak bardzo blisko twojej niedoli. Ale ty musisz pokutować, unierzyć się. Musisz zobaczyć swój grzech, znienawidzieć go. Na tym polega pokuta. Mój przyjaciel z Egiptu, Ejamori opowiadał mi prawdziwą historię, która wydarzyła się w jednym z państw afrykańskich. Ja nie pamiętam, w jakim to już było państwie. To nie jest takie ważne, ale kiedy on tam przyjechał na ewangelizację, od pewnego czasu panowała niesamowita susza. Chyba, nie wiem, czy, czy już sześć tygodni, czy osiem tygodni nie było deszczu. Ziemia była spękana niesamowicie. Wszystko schło na polach. I wtedy prezydent tego kraju, który był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym, ogłosił czas pokuty dla całego kraju. I prosił, żeby w wyznaczonym dniu, nie wiem, czy to też nie był piątek wtedy, y, wszyscy się modlili, gdy, jeżeli mogą, żeby się zgromadzili przed telewizorami, czy w domach kultury, żeby się, tam gdzie są telewizory, żeby się zgromadzili. I nawet na placach ustawiono takie y, wielkie telebimy. To było kilka lat temu. On to widział, wiecie. I rzeczywiście, y, kiedy nadszedł ten dzień, Wtedy wszyscy zgromadzili się, tak jak powiedział prezydent tego kraju, właśnie w tych miejscach publicznych, gdzie były telewizory i gdzie był ten przekaz. I wtedy, jak mówi mi Elia, ten prezydent zaczął się modlić I mówi, jeszcze nigdy nie słyszałem takiej modlitwy męża stanu, jak ten człowiek się modlił. On ze łzami w oczach prosił, Boże, my zasłużyliśmy na śmierć z naszych grzechów. I ja wiem, że ta susza to jest konsekwencja tego, co my uczyniliśmy. My jesteśmy grzesznikami i ja też wyznaję Tobie teraz mój grzech. Przebacz mi, Panie. Przebacz całemu naszemu narodowi i zmiłuj się nad nami. Pomóż nam. Bez Twojej pomocy, mówi, my zginiemy. Nasze pola są suche. Nie mamy już wody. Nasze bydło nie ma co pić. Zmiłuj się nad nami. Pokutujemy przed Tobą. Wyznajemy nasze grzechy i prosimy przebacz. Zmiłuj się nad nami, Panie Jezu, bo Ty umarłeś za nas na drzewie krzyża. Błagamy Cię o Twoje zmiłowanie, o Twoją litość. I wyobraźcie sobie, kiedy On skończył tę modlitwę, stało się coś niesamowitego. Mój przyjaciel tam był i to widział. I mówi, dosłownie chyba pięć minut, on skończył, zerwała się tak niesamowita ulewa, tak niesamowicie zaszło lać, że lało przez całą noc, a on tam spał w takim baraku i on tam by, był ten barak z blachy falistej na ławkach, tam, bo tam była taka wie, rzeczywiście bieda i to całą noc mu tak niesamowicie lało i ten deszcz bił mu po tym dachu, że nie mógł spać. Ale chwalił Pana Boga, bo widział niesamowity cud, który Pan Bóg uczynił. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, drogi braci, droga siostro. On chce także Tobie pomóc. W tym, co przeżywasz. Uratowany lub stracony. Jak jest z tobą? My wszyscy jesteśmy grzesznikami, jak słyszeliśmy. Ale krzyż Pana sprawia różnicę. Odkąd Jezus uczynił ze tron łaski idzie przez świat grzeszników, to nastąpił ostry podział. Teraz toczy się duchowa walka. W naszej rzeczywistości są ludzie straceni i uratowani w swoich grzechach. Do której grupy Ty się zaliczasz? Czy zapadła już wielka decyzja Twojego życia? Czy szukałeś i znalazłeś już łaskę, przebaczenie? Jak to jest z Tobą? A było około szóstej godziny czytane. I stała się ciemność po wszystkiej ziemi Aż do godziny dziewiątej, czyli szósta to jest dwunasta, bo jak pamiętacie, Żydzieli, czyli y, początek dnia, y, pierwsza godzina to była godzina szósta rano. Czyli od dwunastej do piętnastej zapanowała całkowita ciemność, kiedy umierał Pan Jezus. I wtedy zasłona świątyni rozerwała się na poły. A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł Ojcze, w ręce Twoje polecam Ducha Mego, a to rzekł wszystko nał. Co ma Pan więcej dla Ciebie uczynić? Jeśli ta miłość Ciebie nie porusza, jeśli ta ofiara Cię nie pokona, jeśli to zmiłowanie nie zaprowadzi Cię w żalu i pokucie w ramiona twojego Zbawiciela, wtedy nie ma dla Ciebie ratunku. Czy rozumiesz to? I wówczas nad Twoim życiem też będziesz napisać napis stracony. Ale tak nie ma być. Nie powinno tak być. Spójrz jeszcze raz na ukrzyżowaną miłość. Na Twojego Pana, na Twojego zbawiciela. Pan mówi: Ja nie chcę śmierci grzesznika. Ja chcę, żeby się nawrócił i żeby żył. Tego chce Pan Bóg. On nas miłuje, on Ciebie miłuje. Muszę Twojego ratunku, Twojego zbawienia i życia wiecznego. Dlatego jeżeli chcesz, to dzisiaj, drogi bracie i siostro, masz taką możliwość, żeby przyjść do Jezusa osobiście, wyznać Mu swój grzech, poprosić o to, żeby On zamieszkał w Tobie. Za chwileczkę będziemy się mogli, drodzy bracie i siostry, i jeżeli chcesz dzisiaj powiedzieć do Pana Jezusa, Panie, Popatrz na mnie teraz, wspomnij na mnie, oczyś mnie z mojego grzechu, to Pan to uczyni, Pan i będzie dla Ciebie pomocą, uczyń to dzisiaj. Ja poprowadzę Was w modlitwie, dlatego proszę każdego z Was, żebyś i Ty tą modlitwą wołał do naszego niebieskiego Ojca. Jeżeli rzeczywiście jeszcze nigdy nie otworzyłeś swojego życia dla Jezusa, chcesz to dzisiaj uczynić, chcesz stać się własnością Pana Jezusa, jeżeli to dzisiaj się stanie, jeżeli to dzisiaj uczynisz, to zapraszam Cię potem tam, vis a -vis, tutaj te, tego naszego kościółka jest taka salka po prawej stronie. Ja tam będę czekał. Jeżeli chcesz się pomodlić, to przyjdź. Przyjdź tam do tej salki. Dlatego ja teraz chcę powstać do modlitwy i chcemy zawołać. Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus, Twój Syn umiłowany, wziął na siebie karę, na którą nie ja zasłużyłem. Byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Dlatego, Panie, odwracam się dzisiaj od mojego grzechu. Żałuję za Niego i proszę Cię o Twoje przebaczenie. Panie, ufam, że mnie zbawisz. Oddaję Tobie moje życie i proszę, abyś mnie oczyścił Twoją drogą, kosztowną krwią i zamieszkał w moim sercu Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie. Dzięki Ci za dar żywota wiecznego, jaki Ty mi dajesz. I proszę Ci o to, żeby Twój Duch Święty nie prowadził. Po Pobogostaw także, Panie, i ten wieczór. I tych wszystkich, którzy, Panie, już kiedyś Ciebie przyjęli, ale może odeszli do tego świata. Panie, daj, aby oni mogli wrócić. Aby mogli też doświadczyć Twojej bliskości, Twojej mocy, Twojej łaski i Twojego przebaczenia. Amen. Przyjmijmy Bóg w pokoju. A sam Bóg pokoju, niech Cię w zupełności poświęci. Cały duch, Twój duszy i ciało niech będą beznagadne na dzień przyjścia Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Kto modlił się tą modlitwą i powierzył swoje życie Panu Jezusowi, proszony jest o to, żeby tam właśnie przyszedł do tej salki. Nie bójcie się, drodzy. Ja wiem, że wyznanie Pana nie jest rzeczą łatwą. Szatan robi wszystko, żebyście nie przyszli, ale właśnie wyznajcie go. Przyjdźcie do tej salki. Chcę się z wami pomodlić i chcę jeszcze Wam coś ważnego przekazać. Do jutra. Z Panem Bogiem. Myślę, że te słowa, y, które usłyszeliśmy, one też jakoś tak szczególnie y, brzmią y, na kilka dni przed świętami. Y, kiedy usmysłowiłam sobie, że kiedy, kiedy jesteśmy tak bardzo zagonieni, zapracowani, myślimy o takich y, bardzo prozaicznych sprawach, jak porządki, y, y, przygotowanie, jakichś posiłków, spotkania, mamy perspektywę tych kilku dni wolnych i, spotkań z rodziną, to często zapominamy o tym, co jest takim właściwie istotą tych świąt. I y, y, Ksiądz mi tak przypomniał na nowo, y, że y, ważność tego, co wydarzyło się na Golgocie dwa tysiące lat temu, jak bardzo to zdarzenie ma wpływ na to, co jest tu i teraz. Na moją decyzję, na, na nasze wybory, na to, kim jesteśmy. Dziękuję bardzo za te słowa. A teraz proponuję, żebyśmy wszyscy zaśpiewali wspólnie pieśń opochy, przepraszam, Wędrowcze wróć numer 766. Moi drodzy, ta pieśń to było zaproszenie, można powiedzieć ponowienie zaproszenia, któreśmy wcześniej także usłyszeli. I ja też chciałbym was zaprosić, jako że jutro też chcemy się gromadzić, aby wsłuchiwać się w Boże Słowo. A właśnie to słowo, że przemieniało nasze serca, a jutrzejszy temat, ja myślę, że jest ważny dla każdego. Myślę, że nie jeden raz może także sobie go stawialiście, kiedy było różnie, kiedy tak niepewnie stąpaliśmy po tej ziemi, zapewne. Zadawaliśmy sobie, a może innym pytanie, co będzie po śmierci. Bo jutro właśnie ksiądz Heniek chce z nami tym tematem się podzielić. Masz problem z tym? Przyjdź. Przyprowadź jeszcze kogoś więcej. Bo ja myślę, że wielu z nas ma ten problem. Co prawda dzisiaj Usłyszeliśmy to wspaniałe słowo, które Pan Jezus wypowiedział. Adam, słyszeliśmy, utracił raj. Pan Jezus, złoczyńcy, powiedział: Będzie ze mną w raju. Dlatego zapraszam serdecznie jutro na godzinę 17. Dziękując dzisiaj za zwiastowane słowo, za usługę orkiestry, na którą zawsze możemy liczyć. Chcę powiedzieć, że jutro z kolei usłuży nam pieśnią, śpiewem zespół z parafii Wisły Centrum. Także też serdecznie zapraszamy. A zanim zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń i jeszcze potem usłyszymy na koniec orkiestrę chciałbym, abyśmy wszyscy razem zawołali jeszcze do naszego Ojca, tak jak nauczył nas tego Jego Syn Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.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 i ostatnią zwrotkę. wszystkim za dzisiejszy wspólny czas, jaki mogliśmy tutaj przyżyć. Księdzu Chynkowi za słowo zwiastowane w orkiestrze, za prowadzenie nas w śpiewie, za świadectwo marzęce, za prowadzenie dzisiejszej ewangelizacji i tak jak słyszeliśmy, jeżeli ktoś chciałby, modił się tymi słowami, chciałby jeszcze porozmawiać, to jest zaproszony do salki obok. Ja zapraszam jeszcze jutro a wszystkim życzę teraz bezpiecznego powrotu do domu. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia jutro.